Kart historii UFO nad Teheranem Wieczorem 8 września 1976 roku komendant irańskiej eskadry samolotów wojskowych Parviz Jafari dostał rozkaz zastrzelenia UFO, które zawisło nad Teheranem. Obiekt został zarejestrowany przez radary, ale widziany był również z ziemi przez świadków. Leciał dość nisko, Wyglądem przypominał gwiazdę, był jednak większy i jaśniejszy. Punktem dowodzenia zarządzał zastępca komendanta, generał Józefi. To on wysłał pierwszego myśliwca w pościg za obiektem. Pilot F-4 wrócił niebawem. Gdy znajdował się blisko obiektu, maszyna odmówiła posłuszeństwa. Urządzenia na pokładzie przestały działać. Około 10 minut później... Wysłano następnego myśliwca, którym sterował Jafari. Jafari wspominał później tak. Zbliżałem się szybko do obiektu, który zmieniał kolor z czerwonego na zielony, pomarańczowy i jasno -niebieski. Był to tak intensywny kolor i tak jasny, że nie mogłem zobaczyć kształtu, a nawet samego obiektu. Włączyliśmy radar. To coś było 30 stopni na lewo od nas. Znajdowało się w odległości 25 mil i miało wielkość Boeinga 707. Cztery mniejsze obiekty o różnych kształtach oddzieliły się od głównego. Gdy znajdowaliśmy się dość blisko obiektu, wysiadło nasze uzbrojenie, a komunikacja radiowa była utrudniona. Jeden z obiektów leciał w naszą stronę. Próbowałem odpalić rakietę, ale w tym momencie nasze pociski nie reagowały. Podczas gdy schodziliśmy niżej, cały czas towarzyszył nam inny obiekt. Następny z tych mniejszych obiektów wylądował na otwartym polu i świecił tak jasno, że było widać pod nim piasek na ziemi. Cały czas słyszeliśmy rozmowy innych pilotów, którzy także mieli kłopoty ze swoimi urządzeniami. Jeszcze parę następnych dni obfitowało w takie utrudnienia. Jakiś czas później w głównej kwaterze poddano mnie przesłuchaniu. Był tam także pułkownik Alan Moy z USA, który wszystko notował. Jakiś czas później Charles Haver, powołując się na Freedom of Information Act, Próbował od amerykańskiego rządu dowiedzieć się więcej o tym przypadku. Najpierw poinformowano go, że takimi zapytaniami zajmuje się specjalne biuro do spraw niezwykłych obiektów w Ministerstwie Obrony. Hafer złożył wniosek, lecz go odrzucono. Próbował mu pomóc Philip Klass. Miał on swoje kontakty, w tym przyjaciela w Departamencie Asystenta Sekretarza Obrony w Pentagonie. Hafer nie próżnował i nawiązał kontakt z dyrektorem Center of UFO Studies. Ten miał ponoć prosić senatora Stevensona o wstawiennictwo. We wrześniu 1977 roku Hafer dostał wreszcie pozytywną odpowiedź. Wprawdzie sam przypadek z Iranu był mocno skrócony w opisie i nie wnosił nic nowego, jednak przez pomyłkę dostarczono mu coś jeszcze. Była to lista urzędów i osób, które zostały poinformowane o tym, co się wydarzyło nad Teheranem w tym m.in. Sekretariat Obrony, Sekretariat Stanu, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Biały Dom i kilka innych instytucji. Gdy Hafer zaczął mówić o owej liście, w prasie zrobiło się dość głośno. Dziennikarze bombardowali Ministerstwo Obrony USA z zapytaniami o listę i oczywiście każdy chciał kopię dla siebie. Ministerstwo stanowczo zaprzeczyło, aby posiadało taką listę, jednak gdy Hafer opublikował ją, nie było wyjścia. Tajna służba wojskowa potwierdziła wydarzenia nad Teheranem. A wszystko to działo się w czasie, kiedy USA oficjalnie głosiło, że nie zbiera ani nie zajmuje się dziwnymi obiektami zwanymi UFO. Na podstawie MiUFON opracował Arek. Czytał Ivelios.